Z natury rzeczy był on silnie antyniemieckim. Niemcy stali na drodze ekspansji rosyjskiej na zachód. Rządzili krajami, które przez Rosjan przecie powinny być rządzone, a polityka berlińska rzucała Rosji kamienie pod nogi na Bałkanach, wcielając zaś w życie hasło państwo rosyjskie wyłącznie dla Rosjan? Spostrzegł on, że w tej samej Rosji Niemcy zajmują najwybitniejsze stanowiska w rządzie i że w swoich prowincjach nadbałtyckich korzystają z odrębnych instytucji pozwalających im rządzić się po niemiecku. Niebawem też pod naciskiem narodowej opinii rosyjskiej zaczyna się Wypieranie Niemców ze stanowisk rządowych, czyli, że się tak wyrazimy, nacjonalizacja rosyjskiej machiny państwowej, z drugiej zaś rusyfikacja prowincji nadbałtyckich, które otrzymują rosyjską organizację władz z językiem rosyjskim na miejsce niemieckiego w administracji, sądach i szkole. Niemiecki uniwersytet w Dorpacie zostaje zamieniony na rosyjski, a nawet sam Dorpat staje się Jurjewem. Niemcy rosyjscy, którzy dotychczas wywierali olbrzymi wpływ na politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, znaleźli się w położeniu, w którym już nie tylko wpływ ich, ale samo istnienie zostało zagrożone. Jedni z nich zaczęli się poddawać, przerabiając się istotnie czy pozornie na Rosjan, inni wszakże organizowali opór przeciw rusyfikacji. Było sporo takich, którzy emigrowali do Prus i tam podniecali opinię przeciw Rosji. W oburzeniu, jakie wtedy zapanowało w Prusiech na Rosję, grała rolę nie tylko sympatia dla uciskanych współplemieńców i obawa o los prowincji nadbałtyckich, Uważanych za niemieckie, ale także zrozumienie interesu zewnętrznej polityki Prus, dla której nie mogła być obojętną strata tej podstawy, jaką stanowił dla niej w Rosji wpływ Niemców miejscowych. Wpływ pruski zmalał zresztą bardzo i na dworze rosyjskim Aleksander III, żonaty z księżniczką duńską, trzymał się z daleka od Berlina, a utrzymywał bliskie stosunki tylko z Kopenhagą. O Otem, jak panslawizm rosyjski zawierał mało sympatii rzeczywistych dla Słowian, a był właściwie w stosunku do nich zaborczym nacjonalizmem, świadczy polityka rosyjska w Bułgarii po jej wyzwoleniu spod jarzma tureckiego. Po wojnie, która zdobyła dla Rosji u ludów słowiańskich urok i wdzięczność, Polityka ta zrobiła wszystko, żeby ten moralny rezultat zniszczyć. Rosjanie, których zostawiono w Bułgarii, misja generała Kaul Barsa, zaczęli od razu pracować nad zaprowadzeniem niewoli rosyjskiej na miejsce tureckiej. Tym sposobem wywołali w Bułgarii politykę antyrosyjską, której głównym wyrazicielem był Stambułów a która w Rosji uznana została za dowód niewdzięczności słowiańskiej. Tym sposobem na gruncie bałkańskim polityka słowiańska Rosji zbankrutowała. Nie przez to wszakże, iż była słowiańską, ale przez to, że była nią fałszywie, że się zwróciła przeciw samoistności narodu słowiańskiego. Taką też była i w następstwie polityka Rosji na Bałkanach, co ją doprowadziło do zamiany z Anglią ról w Konstantynopolu. Z chwilą, gdy się okazało, że ludy bałkańskie mają swą samodzielność narodową, że chcą i umieją być czymś więcej niż przednią strażą Rosji i materiałem do rusyfikacji, Rosja przestała je popierać, a Anglia przestała się ich obawiać. Rosja zaczęła bronić nietykalności Turcji i przeciwdziałać aspiracjom bułgarskim. Dawna zaś opiekunka Turcji, Anglia, zaczęła popierać chrześcijan, widząc w państwach bałkańskich pewniejszą niż rządy tureckie tamę przeciw inwazji innych mocarstw. Podrażniona niepowodzeniami na Bałkanach i widząca w nich rękę dyplomacji niemieckiej Rosja. Czyni przygotowania wojenne na zachodnim froncie, a hasło wojny z Niemcami staje się w państwie coraz popularniejszym. Konstytucja wszakże Bismarka, trójprzymierze, okazuje dużą żywotność i przedstawia się jako niezwalczona potęga. Do tej kombinacji trzech mocarstw. Grawitują państwa drobniejsze, skąd wynika zupełne izolowanie na lądzie europejskim Francji z jednej strony, a Rosji z drugiej. Położenie tych dwóch państw staje się tym niebezpieczniejszym, że Anglia, będąca w stałym antagonizmie z Rosją na gruncie kwestii wschodniej i dochodząca z nią do ostrego konfliktu na terenie środkowoazjatyckim, z Francją zaś rywalizująca w Afryce, i obawiająca się jej, zwłaszcza po okupacji Egiptu, zajmuje wprawdzie tradycyjne stanowisko wolnej ręki, ale zbliża się coraz więcej do Trójprzymierza. Bliski jej stosunek z Włochami zacieśnia się zwłaszcza po usadowieniu się Francuzów w Tunisie. Na rozwój bałkańskiej polityki Austrii patrzy ona życzliwie, co do Niemiec zaś to Jakkolwiek zaniepokoiła ją obudzona nagle w latach 1834 35 energia kolonijna tego państwa, to jednak od roku 1888 zaczyna ona dochodzić z nimi do porozumienia w sprawach afrykańskich, mniej dla nich ważnych niż kwestia środkowoazjatycka. Z położenia, w jakim się znalazły Rosja i Francja, wynikała logicznie konieczność zbliżenia się wzajemnego tych dwóch państw tak różnych politycznym ustrojem. Biegunowa różnica ustroju obu państw stanowiła poważną przeszkodę do wzajemnego ich zbliżenia się, nie tylko ze względu na zrozumiałe zupełnie wstręty i uprzedzenia, które niełatwo było przezwyciężyć, ale także ze względu na realne, całkiem polityczne wątpliwości, które w Petersburgu zjawiać się musiały. Wpływ braterstwa z republikańską Francją na wewnętrzne stosunki w Rosji nie był pożądany dla rządu, pragnącego umocnić zachwiane podstawy samowładstwa. Przez długi też czas Rosja zajmowała stanowisko izolowane, a Aleksander III pił za zdrowie swego jedynego przyjaciela księcia czarnogórskiego. Od czasu wszakże, kiedy kwestia Polska zeszła z porządku dziennego spraw międzynarodowych, a Niemcy urosły na pierwszą w Europie potęgę, przymierze między Francją i Rosją stało się nieuniknionym. Przygotowuje się też ono powoli. W roku 1888 dochodzi do skutku Entente Cordiale, która, zacieśniając się coraz bardziej w roku 1891, zamienia się w formalne przymierze. W owym czasie stosunki między Rosją i Niemcami dochodzą do silnego zaostrzenia i wojna zdaje się wisieć w powietrzu. Niemcy do tego stopnia liczyły się z możliwym wybuchem wojny, że zaczęły łagodzić swój stosunek do Polaków. Rząd Kapriwiego rozpoczął względem nich politykę ugodową, a Wilhelm II zaczął w tym kierunku zużytkowywać swój wdzięk osobisty. Arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim mianowany został na nowo Polak, ksiądz Stablewski, po jednym już Niemcu, Dinderze. Na rzecz języka polskiego zrobiono drobne koncesje w szkole, a konduktorzy na kolejach zaczęli wywoływać stacje po polsku. Ma się rozumieć, ten okres flirtu był bardzo krótkotrwały i minął on z chwilą, kiedy stosunki z Rosją poprawiły się nieco.